To nie tak, że drawa mi się przepaliła Każda randka zamienia się w toksyczną miłość To nie kurwa żadna brama, którą trzeba wbijać I tak została mi sama heparyna Nie stosuję lekarstwa jak pisali w ulotce Na pół ciała wpierdałam hepalin forte, Też się lubisz kuć, chcę mieć tunel brzyda Po tobie nawet jej nie umyja. W tygodniu raczej się nie staram Mocno odciągnąć od tego co robiłem wczoraj Błędów raczej nie naprawiam Raczej je ponawiam Raczej nie odmawiam klona To moja słaba strona Jakbym wyrzec z wariatkowa I chciał cię przekonać Żeby że zaczął pisa. odstawiać libroma Zaoferował boldram Yo. Moje ziomeczki nie mają czasu Walą towar. Ona nie wie, że oddycham dla niej Nawet nie wiem już czy tylko mi się wydawałaś Czy naprawdę cię widziałem Walimy rolki i jest inaczej W rzeczywistości nie ma twoich wyobrażeń Ostatnio się znowu bałem Że znowu będę nienormalny Nawet jeśli to narkotyk Mam ochotę na relacje z tobą Nie mam ochoty na melody, jak na ciebie patrzę Ranę mam na wylot, na ranę przyklejam plaster. Przyklejam transtek, już nie podgrzewam zapalniczką Już nie mam miejsca na rękach Ból zabrał wszystko A chciałem tylko cię przytulić, snów nie wyszło i myślałem, że mogę z mi stworzyć jakąś przyszłość Ale przynajmniej widzę po oczach, że jest Ci bardzo przykro Najwidoczniej jestem najgorszy Najwidoczniej nie masz czasu na rozmowy Ze mną nie ma o czym jestem pomielony A od narkotyków nie ma takiej co bym nie miał fobii Rozdzieram z foli, nie gonie kropli Bloki jak rysunkowy, Wypuszczam kłęby dymu jak obłoki To nie był dobry pomysł To mogło nam się nie przytrapić Twoje demony każdy krwawe Moje obrazy zjedę ze ściany Nie wierzą o mnie nic wcale ani nawet znów oglądam Twoje zdjęcia Przepraszam, że napisałem Chcieli, żebym brał zolo. Chcieli mi skraść młodość Za trzy dni wypis panu, jeszcze tableteczkę jakby wybierała je losowo. Pacjent reaguje wzorowo, już nawet nie przestaje walić w ścianę głową. To ciężki kaliber jak handel bronią. Serce mam przebite, jakbym zaczął tkać przy strzałę, jakbym znowu chciał się zabić, jak twoje kolejne części ciała Mam worek ćwania, na wypadek, gdybyś gdzieś pojechała, znowu zrobię sobie ała. Powiedz jak mam żyć, żebyś nie chciała Co mogę ci zaoferować? Co mogę dać ci w zamian? Czemu mnie bierzesz pod uwagę? Jakbym nawet się nie starał Jeszcze nie mam w tym emocji, podobno tylko czasem mi się zdarza Widać to po twarzach naszych matek Nie chciała, żebyś się tu znalazł, nikt nie chciał na to patrzeć Najlepiej to się trzymaj z dala. tylko bądź przy mnie Chcę cię przy sobie dwa razy częściej Jak będziesz, nie zwiększę dawki więcej Jakbym miał tygawki związane z odstawieniem Jakbym znowu zapłacił za marne szczęście jak Bym cię zaaplikował, ale dalej jesteś Dla mnie będziesz, nawet jak się wypierdolę Nawet jak nie zejdę Nawet jak mnie nie chcesz Nie chcesz wiedzieć, o czym myślę, jak na ciebie patrzę Jak już weszłaś, to nie wyjdziesz Jesteś jak wędzlą, tylko odpuśćmy igłę Choć chcę podawać cię do żywnia Nie chcę generyków, nie chcę innej Będziesz moim benestinem Dla ciebie przedawkuje heparynę Krew w końcu popłynie przez zatory Niech zaboli, uczę się się nowo. nie wiem z której strony Jakbym pół godziny nie mógł trawić Wsiądz się kurwa pocił, w końcu hukał wzrosty Ale Bóg nam wynagrodzi, że on nas zapomniał Też o tym zapomnisz Mam worek Pania Na wypadek, gdybyś gdzieś pojechała Znowu zrobię sobie ała Powiedz jak mam żyć, żebyś mnie chciała Powiedz jak mam żyć, żebyś mnie chciała Powiedz jak mam żyć, żebyś mnie chciała Powiedz jak mam żyć, żebyś mnie chciała Powiedz jak mam żyć, żebyś mnie chciała Nie mów nic, nic nie powiedziałaś